Błękitna parasolka Gdy tak spoglądam ze wzgórza 77 lat na przebytą drogę, to muszę obiektywnie stwierdzić, że błękitna parasolka to nie jest zabawny termin, czy takie sobie określenie dla hecy. Błękitna parasolka istnieje. Ona ujawnia się nagle w najtrudniejszych chwilach mojego życia w sytuacjach zdawałoby się bez wyjścia. Patrząc na błękitną parasolkę z odległości tych dwóch siódemek, muszę stwierdzić, że przy moim upartym charakterku dysponuję niesamowitym szczęściem spotykanym na drodze. Jak twierdzi moja prezenderka, i nie tylko na drodze. Przede wszystkim wpakowałem się w życie wspaniałego narodu, leżącego w samym środku Europy. Narodu, przez którego ziemię przejeżdżały całe zagony łupieżców. Raz z prawej strony, raz z lewej. Raz z północy, w potopie szwedzkim, to znów z dalekiego południa atakowało wojsko pod wodzą Kara Mustafy. Polacy pozostali upartym narodem, a dzisiaj wymyślili wstąpienie do wspólnej Europy. Na skórze nas, Polaków, odciśnięte są mocne ślady okupantów, już częściowo zagojone, a może dopiero co przyschnięte. Jesteśmy poranieni, nosimy na skórze grube strupy, które wcale nie myślą jeszcze odpadać. Uparty naród to słowa, które powstawały jak feniks z popiołów. Jako maluch zawsze wyrażałem zdziwienie, że w okresie zaborów w parlamencie tureckim stało krzesełko dla przedstawiciela najjaśniejszej Rzeczpospolitej. A głos trybuna oznajmiał, że poseł z Lechistanu jeszcze nie przybył, a może się spóźnił. Gdy w sześćdziesiątą rocznicę powstania warszawskiego w trakcie nagrania materiału z obrony gmachu pasty podeszła do mnie pani i zapytała kiedy będzie można usłyszeć mój głos? Kiedy Radio Jutrzenka imienia generała Grota Roweckiego wejdzie na udostępnioną panu przez BBC satelitę? Kiedy wejdzie pan ze swoimi pogadankami? Przecież my słuchacze oczekujemy, powiedziała pani. Może przyjdzie chwila, gdy Feniks z popiołów pozwoli rozgłośni Armii Krajowej przemówić płynniejszym głosem odparłem. Na razie mój fotelik przy mikrofonie jutrzenki musi pozostać pusty. Przyczyna jest prosta. Ja nie potrafię mówić połowicznym głosem. Takim nazwijmy go wieloznacznym. Na dwoje babka wróżyła. Musiałbym się zapisać do organizacji satyryków i politykierów, gdzie prawda pokryta jest zakamuflowanym uśmiechem i wystawia na zewnątrz tylko czubek nosa. Inteligentniejsi już dawno oszacowali, że spektakl radiowy pierwszego programu Polskiego Radia jest znakomitym wentylem bezpieczeństwa dla hecy politycznej, hecy podziału na milionerów, bankowców i biedaków nie mogących w pełni zaspokoić swoich głodnych dzieci. Ci na szczycie nie wiedzą i nie rozumieją czym jest ten rzeczywisty głód. Ja po powstaniu warszawskim przeszedłem przez obóz dla jeńców wojennych w Lamsdorfie. Byłem w grupie małoletnich. Pamiętam, jak przyszło do mnie pewnego dnia dwóch małolatów. Szykujemy wycieczkę z obozu, powiedzieli. Pomóż nam opracować sposób ucieczki. Zwariowaliście odparłem. Ucieczka z Lamsdorfu jest ucieczką do nieba. Uciekać można tylko z transportu jeńców, a nie przez wielokrotne, druciane zasieki oświetlone reflektorami. Chłopcy mnie jednak nie posłuchali. Nie posłuchali, bo głód jest okrutnym bólem. Spróbowali ucieczki i jeden maluch został zastrzelony, jeden ranny, a jeden się poddał. Przywleczono go z powrotem do obozu. Niemieccy dowódcy nie rozumieli, a może nie było zapisane w instrukcji wojskowej, że dziecko może być żołnierzem lub, odwrotnie, żołnierz dzieckiem. Ale wrócę jeszcze do mojego szczęścia, które wynika też z tego, że byłem najpierw wychowywany przez prawdziwych rodziców. Niech każdy myśli sobie, co chce, co znaczy prawdziwych, a następnie uczony przez prawdziwych uczonych pedagogów tych wspaniałych, których wychowała i wykształciła z niemałym trudem druga ta międzywojenna rzecz pospolita nie było im łatwo na przykład taki doktor franciszek Zienkowski doktoryzował się w Niemczech na uniwersytecie w Getynze a po uzyskaniu przez Polskę niepodległości wrócił do kraju, by wychować całe pokolenie studenckie. Na świadectwie maturalnym profesora inżyniera Janusza Groszkowskiego, tego którego zasługi w dziedzinie nauki są i nigdy nie będą do przecenienia, gdyż zmierzył się z elektroniką pocisku V2, istnieje podpis profesora Zienkowskiego. Gdy komunistyczna władza ludowa wyrzuciła profesora Zienkowskiego z Politechniki Warszawskiej, gdyż oskarżyli go młodzi zetępowcy o to, że powiedział na wykładzie światło pochodzi od Boga, nie od słońca, to ja wówczas student kursu magisterskiego Politechniki natychmiast zgłosiłem się do profesora Trajdosa, a był to rok 1955 i przekonywałem go, że czas na rehabilitację Franciszka Zienkowskiego. Nie będę już opisywał, co się wyprawiało na tej, jak mówiono, czerwonej Politechnice. W każdym razie profesor Traidos, najznakomitszy z matematyków i wykładowców, zajął się senatem, wykorzystując profesorów do sprawy patriotycznej, podczas gdy ja grupowałem studentów. Rehabilitowaliśmy profesora Zięgowskiego, choć nie było łatwo, gdyż straszono nas studentów i patriotycznie nastawionych profesorów. Ja miałem już za sobą udział w powstaniu warszawskim, aresztowanie w grudniu 49 roku i obecność w łapach pani Julii Brystygierowej, słynnej Luny. Przetrwałem to wszystko, więc niestraszne mi było straszenie. Świadectwo rehabilitacji profesora Zienkowskiego i świadectwo przyjęcia go w poczet profesorów Politechniki Warszawskiej były ważniejsze. Te świadectwa wręczyłem profesorowi na łożu śmierci. Na pogrzebie profesora Zienkowskiego przemawiał profesor Groszkowski. Był to cichy pogrzeb, bo wiały jeszcze zimne wiatry stalinizmu. Tamtego okresu powinienem wspomnieć jeszcze profesora Stanisława Ryszko, jednego z najodważniejszych, żołnierza Armii Krajowej, konstruktora i twórcę wielu urządzeń radionadawczych z okresu okupacji niemieckiej. Biegałem na jego wykłady, będąc jeszcze studentem szkoły inżynieryjnej Wawelberga. Wykłady te były wprost cudowne. Charakteryzowały się nadzwyczajną jasnością przedstawianych problemów. Gdy relegowano z Politechniki profesora Zienkowskiego, natychmiast udałem się do profesora Ryszka, który poznał mnie ze swoich wykładów, na które uczęszczałem jako wolny słuchacz urządzeń radionadawczych. Profesorze, rzekłem wówczas, Niszczą mojego profesora fizyki, a także całe jego laboratorium. Ono przepadnie, jeśli pan nie zaangażuje się w ratowanie tych niecodziennych i wyjątkowych ćwiczeń. Nie byłem przy tym jedynym obrońcą profesora Zienkowskiego. Działała ze mną także pani Batogowska i pani Miguła i wiele innych koleżanek i kolegów. Nie uratowaliśmy jednak profesora Zienkowskiego, uratowaliśmy jednak jego laboratorium, a rektor tymczasowo mianował kierownikiem Fizyki Doświadczalnej właśnie profesora Ryszkę. Po śmierci profesora Zienkowskiego Czerwona Politechnika przyjęła na wykładowcę fizyki byłego ministra Poczt i Telegrafów pana Szymanowskiego. Może on i chciał coś zrobić, czegoś dokonać, jednak fizykiem był słabiusieńkim. Złośliwi studenci pokpiwali sobie z niego. Pamiętam, jak pewnego dnia na wieczornym wykładzie zgasło na sali światło. Gdy po chwili żarówki znów rozbłysły, profesor Szymanowski stał przy tablicy trzęsąc się i trzymając w dłoni pistolet. Strach ma wielkie oczy, zagrzmiały studenckie komentarze. Profesor Szymanowski proponował mi otworzenie doktoratu na Politechnice, a wiadomo było, że doktoryzować się u niego jest najłatwiej. Odmówiłem jednak. Walka o wysoki poziom nauki polskiej za trudnych czerwonych czasów zawsze trwała. Niestety tak zwani oklaskiwacze mieli nadzwyczaj ułatwiony awans społeczny, a co najsmutniejsze również naukowy. Byli awansowani, windując się po zupełnie innej drabinie. Dzisiaj płacimy za to straszną cenę. Mam jednak tą satysfakcję, że na opinii moich optoelektronicznych wynalazkach mających europejskie i amerykańskie patenty dające mi tytuł mistrza techniki za rok 1969 widnieją podpisy wielkich profesorów i wielkich patriotów, w tym profesora Ryszko i rektora Bukowskiego. Walka o wolność Rzeczpospolitej trwała od wieków i trwa nadal. Pamiętam chwilę za socjalizmu, czy już za komunizmu, kiedy wyszedłem sobie na ulicę w jakieś, w jakieś narodowe święto, a tu na latarniach i słupach wiszą same biało-czerwone flagi. I tylko jedna, jedna całkiem czerwona. Dusza mi wówczas urosła. Coś się stało, coś pękło. Przecież zawsze było tak, że na około pięć flag czerwonych jedna tylko była biało-czerwona. I pękło, rzeczywiście. Partia podzieliła się na tzw. Puławian i tolinczyków Mówiono, że minister Moczar przyczynił się do tego pęknięcia. Pomyślałem wówczas... A gdyby tak się stało, że partie polityczne znikłyby na zawsze, a Sejm powstawałby z wyboru ludzi godnych, a nie chytrych cwaniaków, żądnych wielkiej fortuny? Jak wtedy by było? Andrzej Cielecki